Znaczenie Dyksaru, rozdział ósmy. Wielka ucieczka. Ciężkie drewniane drzwi otwarły się z płaczem. Do komnaty wkroczyły dwie osoby, podźwiękując blaszanymi zbrojami. Bierzmy ją, powiedział stanowczy jeden z żołnierzy. Godrich z wielkim bólem otworzył oczy i ujrzał dziewczynę w czerni, wynoszoną z pomieszczenia. Cała ta sytuacja była tak dziwna, że uznał ją jako sen. Sen, który zaraz dobiegł końca, bo złodziej zamknął oczy i znów zasnął. Wesołe promienie słońca opiewały całe królestwo diaspor. Ptaki siadały na drzewach i, jakby nie zauważając ludzi, radośnie ćwierkały do siebie. Dwaj chłopcy gonili się wokół fontanny, wybudowanej w samym środku miasta. Handlarze przykrzykiwali się w swoich ofertach, a pewien znajomy kot utknął na drzewie. Pomiędzy tą gamą profesji, charakterów i zachowań spokojnie przechodzili strażnicy, dumnie błyszcząc w słońcu. Wielu ludzi z innych kontynentów uciekało właśnie do tego miejsca. Słyszeli o ładzie i spokoju, który panuje pod rządami króla Mundusa. Gdy najrozmaitsze opowieści o dobrobycie, braku przestępczości i, co najważniejsze, o braku stworów, dochodziły do mieszkańców innych kontynentów, natychmiast chcieli się przeprowadzić do jakiegokolwiek miasta, które znajdowało się w obrębie królestwa diaspor. Ponieważ ludzie byli szczęśliwi, nie gradli. Ponieważ żyli w spokoju, nie protestowali. Nawet jeżeli komuś przyszedł do głowy postąpić wbrew ogólnie panującym prawom, natychmiast był eliminowany. Publiczne egzekucje według króla nie były niczym złym. Pokazywano zbrodniarzy, mówiono za co zostają skazani, na oczach wszystkich mieszczan, odbierano im życie. Niektórych wrzucano do znanego wszystkim lochu. Król był zapobiegliwy. Jeśli uważał, że ktoś może się mu jeszcze przydać, oszczędzał go. Wielu ludzi trafiło do diasporowego lochu, kondygnacji, która kiedyś, o dziwo, służyła jako skarbiec. Można stwierdzić, że dalej pełni taką rolę, chociaż nie stoją w niej skrzynie z drogocennymi monetami. W tym więziennym skarbcu żyją ludzie, chociaż słowo żyją nie jest najodpowiedniejszym. Złodziej ubrany w zielony kubrak miał doskonały plan ucieczki. Chciał wziąć dziewczynę w aksamicie jako swoją zakładniczkę. Dzięki sztyletowi przy jej gardle czarny rycerz na pewno zastanowiłby się, zanim skierowałby swój miecz w stronę Godira. Rabuś namówiłby swojego kompana do ucieczki w głąb jaskini, a jeśli ten by się nie zgodził, to sam dałby nogę. Nie będzie przecież żadował komuś życia na siłę, nawet w imię spłaty złodziejskiego długu. W jego planie kluczowym było rozbicie tajemniczego kamienia, walafara. Podobno zniszczenie magicznej skały powoduje ogromny błysk. Genialny plan samozwańczego króla złodziei niestety został udaremniony. Nie mógł przecież przewidzieć tego, co się wydarzyło. Godior otworzył oczy i zerwał się z podłogi. W pokoju było łóżko, mała toaletka i, to co najważniejsze, okno. Złodziejaszek podszedł do wnęki kamiennej w ściani, popatrzył na zewnątrz, rozchylając drewniane drzwiczki. Słońce było oślepiające. Patrzył w dół, a ludzie wyglądali jak robaczki pełzające krętymi uliczkami. Młodzieniec znów rozglądał się po skromnym pokoju. Kiedy popatrzył na łóżko, przypomniała mu się sytuacja sprzed kilku chwil, kiedy dwóch strażników zabrało dziewczynę jego niedoszłą zakładniczkę. Obolałe ciało z trudem usiadło na łóżku, pomysł zrobienia liny z prześcieradeł nie był najlepszy, zbyt wysoko. Chłopak usiadł i popatrzył przez siebie, na masywne drewniane drzwi. Dlaczego trafił do komnaty razem z tą dziwaczną dziewczyną? Gdzie jest Blank? Czy jego kompan w ogóle żyje? Po chwili przestał szukać odpowiedzi. Wiedział, że teraz ich nie znajdzie. Gapiąc się w kawałki drewna pozbione bretnalami przypomniał sobie pewien, jak mogłoby się wydawać, oczywisty fakt. Przecież jest złodziejem! pomyślał. W mgnieniu oka znalazł się przy drzwiach. Wydobył z kieszeni pęk swoich zaufanych wytrychów i zaczął jednym z nich grzebać w dziurce od klucza. Po chwili zamek poddał się i przez chwilę słychać było skrzypianie zawiasów. Brązowe oczy mignęły w lewo i w prawo. W swojej arcyzłodziejskiej pozycji lekko przykurczony Godir ominął kilka kolejnych komnat i dotarł do schodów, które jednak prowadziły do góry. Cofnął się i pobiegł w drugą stronę, gdzie zastał schodujące w dół. Zbiegł po nich na czubkach palców. Ominął kilka zamkowych pięter i na jednym z nich usłyszał odgłosy rozmugowe i metaliczne dźwięki, zbliżające się ku niemu. Natychmiast wydobył kiś swoich nieregularnych wytrychów. Roztrzęsione dłonie wsadziły jeden z nich do dziurki od klucza. Obydnie zaskrzypiały. Skierował swoją prośbę do jakiejkolwiek przychylnej musiły. Bezdźwięcznie uchylił drzwi i śliznął się do środka. Zaraz po tym ponownie przekluczył drzwi. Oparł się o niej i z ulgą. Rzucił okiem na pokój. Na samym środku pomieszczenia leżał jakiś wychudzony mężczyzna. Ciężko było powiedzieć, czy nocleg tutaj doprowadził go do takiego stanu, czy wyglądał tak marnie, zanim tu trafił. Złodziej znów zainteresował się oknem, ale zanim zdoła do niego podejść, usłyszał głos za sobą. Jest tutaj. Chłopak odwrócił się, a drzwi ustąpiły przed dwoma strażnikami. Wkroczyli do pokoju lekko zdziwieni. Mówili, że jest tylko jeden. A czy to ważne? Egzekucja to egzekucja. Odparł wzruszając ramionami. Rabusia oblał zimny pot. Egzekucja? Chcecie mnie zabić? Nerwowo rzucił czarną Skąd to zdziwienie? Strach ci zamglił pamięć? Odparł młodszy strażnik. Ale. ale ja nic nie zrobiłem. Godinny nerwowo podszedł do królewskiego sługi, próbując go przekonać o swojej niewinności. Nie będę słuchał bredni mordercy. Zdenerwowany żołnierz uderzył chłopaka głowicą swojego miecza tak mocno, że ten osunął się na ziemię. Kiedy rabuś odzyskał przytomność, czarne kajdany blokowały mu dłonie. Był prowadzony szeroką, brukowaną ulicą. Ludność usunęła się na boki, zrobiła miejsce dla kilku strażników i dwóch skazanych. Wcześniej przestarzała mężczyzna szedł przodem z głową opuszczoną w dół. Ludzie obrzucili ich wyzwiskami i spojrzeniami pewnymi nienawiści. Szli przez kilka minut, wtedy Godril dostrzegł, co go czeka. Stryczek. Zakapturzony kat i szubienica już na nich szekali. Chłopak był tak przerażony, że przestał myśleć racjonalnie. Myślał, że wciąż śni, że zaraz się wybudzi z tego koszmaru. Kiedy dostał porządnego kopa w plecy i upadł na twarz, zdał sobie sprawę, że to jednak nie jest sen. On, ten, co niemal uciekł spod miecza złowrogiego rycerza, złodziej, który tyle razy unikał niebezpieczeństwa, wykonując swoją profesję. Ten, który zabił uosobienie ciemności na oczarowanych polach. Majestetyczny rabuś, którego marzenie było zdobyć miano złodzieja złodziei, Mam tak skończyć? Powieszony? uznany za zwykłego mordercę? Właśnie w takim momencie, kiedy udało mi się dostać do celu, Godir ani na chwilę nie mógł wierzyć, że właśnie taki los go spotka. Łzy mimowolnie zaczęły mu cieknąć z jego brązowych oczu, kiedy wchodził na drewnianą konstrukcję razem z zabiedzonym mężczyzną. Wepchnięty na podest i poniżony spojrzał w tłum gapiów. Szydercy i okrutne twarze przyglądały się całej egzekucji z ponurym zaciekawieniem. Pętla zawisła mu na twarzy, zdjęto kajdany. Kat przeczytał zwój papieru. Słowa, które wypowiadał, były przerażające. Mordercy. Wyrok. Śmierć. O dziwo, ostatnie chwile złodzieja wcale się nie przedłużały. Nie było możliwości, aby uciekł. Stąd na piedestale śmierci, przestał o tym myśleć. Kiedy podparcie zaczęło się usuwać spod nóg skazanych, na niewielki plac spadło kilka czarnych kul. Te po chwili eksplodowały i wyrzuciły z hukiem gęsto boki białego jak śnieg dymu. Publiczne świadła w panikę. Rycerze i kad zastygli w bezruchu. Cały Majdan został zalany duszącym dymem. Godir usłyszał krótki dźwięk przecinanej Liny. Poczuł ciężkie i masywne ramię wydającego go za pas. Nagle znalazł się w powietrzu, jakby jakaś siła unosiła go. Zeskoczyła na ziemię, podskoczyła i znalazła się wysoko na jakimś budynku. Tylko przez moment ujrzał odpadającą, dymną zasłonę. Po chwili znalazł się daleko za nią. Skakał z budynku na budynek niczym jakiś szalony zwierz. Ciężka ręka trzymała go kurczowo i puściła dopiero po kilku minutach w bezpiecznym miejscu, na wysokości jednego z dachów. Złodziej otarł łzy i zobaczył postać w zielonej pelerynie z kapturem na głowie i czarnym materiałem zasłaniającym jej twarz. Słuszna postawa i dziwny strój. Czarne spodnie, czarny kubrak. Groszkowa, aksamitna peleryna, zakończona u rogów niewielkimi złotymi okręgami. Spod rewerendy widać było nietypowy srebrny naszyjnik, symbol węża wychodzącego z zaprostokonnego kształtu. — Mistrzu, ojcze, bracie — wykrzyczał zaskoczony godil i zerwał się na równe nogi. Stojący przed nim osobnik zakołysał się i zaśmiał głośno, po czym zdjął kruczą maskę i zawiązał sobie ją na nadgarsku. A jednak warto było skojarzyć fakty. Zaśmiał się mistrz złodziejstwa i klasnął nieumyślnie. Młody rabuś, niezwykle ucieszony na widok swojego mentora, uśmiechnął się od ucha do ucha i zacisnął pięść. Dwa złodziejskie nadgarstki, zakończone ściśniętymi pięściami, spotkały się w powietrzu. — Masz szczęście, młody! Masz bandyckie szczęście, że akurat byłem w mieście! Po tych słowach starszy rabuś pokazał palcem na swoją szyję. Godry, jakby zaskoczony, popatrzył na pętlę, która wciąż zobiła mu kark. Wyciągnął jeden ze swoich sztyletów Odciął sznur, który jakby oburzony upadł na ziemię. Słyszałem, że druga przywrócił jakiegoś padałacha w Zielonym do Miasta. Kilka dni później wieść się rozniosła, że w ostatniej chwili zdecydowali się stracić jakiegoś dzieciaka. Niech mnie szlak trafi, ale od razu pomyślałem, że to możesz być ty. Co ty, Godil? Zabiłeś się jakiegoś człowieka? No co ty? Chłopak już podskoczył. Nie jestem aż taki kiepski, żeby musieć zabijać. No, w to nie wątpię. Ale powiesz mi wszystko później, twój brzuch tak buczy, że słychać go na drugim końcu miasta. Kieszonkowiec kiwnął głową i razem ze swoim mistrzem podążył ścieżką dachów i wieżyczek do bezpiecznego miejsca. Do kryjówki złodziejskiej trupy, do siedziby klanu wężownika. Słońce spokojnie zachodziło. Bramy miasta przygotowywano do zamknięcia. Kot niezdarnie zszedł z drzewa. Kiedy zmusiło go do tego uczucie głodu. Z szubienicy zdjęto ciała wychudzonego mężczyzny. Wcześniejsze zdarzenie odbiło się echem w całym królewskim mieście Diaspor. Kobiety i mężczyźni stali w niewielkich grupkach i dyskutowali o widowiskowej ucieczce chłopaka. Pojawiały się głosy, że może to sprawiedliwość zwyciężyła, bo przecież ten młodzieniec zniknął ze stryczka tak szybko, jak szybko pojawiła się wieść o tym, że i on ma być skazany. Osoby, które na głos wypowiadały takie myśli, zaraz zostały słownie skarcone przez innych miejscowych. Życie toczyło się swoim powolnym tempem. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i desperacko proszę o zostawienie komentarzy.